Anatol Sulik z Kowla Podróże z Bogusiem Część pierwsza Spotkanie w okolicznościach nie do końca zrozumiałych Grunt to mieć dobrego przyjaciela tak nieraz marzy wielu z nas, gdy na człowieka nachodzi jakaś bolączka lub nagła potrzeba. Tak myślałem też i ja, gdy w swoich licznych podróżach po Wołyniu czasem nie miałem nawet do kogo się odezwać, pracując na jakimś zapomnianym i zarośniętym cmentarzu. Był to chyba lipiec, a może nawet i sierpień. Słońce stało wysoko w niebie i niemiłosiernie grzało palącymi promieniami moją koszulę. Pracowałem w samym gąszczu starego cmentarza przy naprawie rozpadającego się nagrobka, zastanawiając się nad marnością tego świata. Dokoła cisza nie słychać nawet ptaków, tylko gdzieś daleko od czasu do czasu odezwie się brzęk jakiegoś pasikonika, próbującego swoich skrzypiec. Stałem przy nagrobku, wymachując szpachlą, gdy raptem z zielonych krzaków, wychynęła się jakaś żółta. Czapka z daszkiem, a za chwilę zjawił się też jej właściciel, mówiąc — Dzień dobry, panu. Odpowiedziałem również po polsku, czym chyba trochę zaskoczyłem nadchodzącego, bo zaczął mnie natychmiast przypytywać, co, jaki, dlaczego. W końcu zapytał mnie wprost, czy znam ten cmentarz. Odpowiedziałem twierdząco. Wtedy podniósł rękę i pokazał stare zdjęcie jakiegoś nagrobka z wysokim krzyżem. Okazało się, że jest to przedwojenne zdjęcie nagrobka jego dziadka, który to grób szukają z braćmi od południa. Popatrzyłem chwilę na zdjęcie i stwierdziłem, że jakiś podobny nagrobek jest w pobliżu. Mężczyzna się ucieszył i zaczął nawoływać swoich towarzyszy, których w końcu nazbierało się aż trzech. Wszyscy byli braćmi, tylko ten ostatni stryjecznym. Jeden z przybyłych miał siwiejące włosy, wąsy i brudkę i to był właśnie ten Boguś który prawie natychmiast, tak mi się wydawało, został tym moim przyjacielem, o którym właśnie pragnę zacząć swoją opowieść. Poprowadziłem całą grupę w krzaki, jakieś dwadzieścia metrów dalej i wskazałem na grobek podobny do tego na zdjęciu. Moi nowi znajomi byli wyraźnie wzruszeni tym, co zobaczyli. Faktycznie był to nagrobek ich dziadka, zmarłego jeszcze w 1928 roku. Wszystko się zgadzało. Jedynie wygląd nagrobka był obecnie zupełnie inny. Krzyż rozbity i... Przechylony na bok, na miejscu rabatki, sterta jakichś cmentarnych śmieci, ale wyryty napis nie budził żadnych wątpliwości. To był ten sam grób. Bracia mieli łzy w oczach i wcale nie kryli swego wzruszenia. Boguś pierwszy doszedł do siebie i zaczął opowiadać historię ich podróży na Wołyń. Otóż ten ich dziadek miał w jednej wsi pod Kowlem sporo ziemi, bo jeszcze jego ojciec wykupił tu jakiś grunt od upadającego właściciela dziadek uchodził za bogatego gospodarza i miał nawet sporo lasu i wybudował ładny dom, w którym połowę pokoi oddał dla miejscowej szkoły. Z okolicznymi gospodarzami był w dobrych i nawet zażyłych stosunkach niestety. Umarł nie mając nawet sześćdziesięciu lat, więc nie cieszył się zbyt długo tym spokojnym życiem po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku. Gospodarkę poprowadziły już jego dzieci, w tym także i ojciec poznanych przeze mnie braci. Majątek został rozparcelowany, lecz nadal wszyscy mieszkali obok siebie i dalej ciężko pracowali na roli, aż przyszedł pamiętny wrzesień, 1939 rok. I wszystko diabli wzięli, jak wyraził się Boguś. Rodzina jakoś przeżyła i Sowietów, i niemiecką okupację, a w końcu, tak jak wiele innych polskich rodzin, musieli opuścić rodziny Nestron i wyjechać za Bóg. Rodzina nadal trzymała się razem i wszyscy osiedli na roztoczu. Każdy imał się jakiejś pracy, aż w końcu zostali mieszczuchami. Takie to życie... Ojciec Bogusia ożenił się z dziewczyną też z Wołynia. Pochodziła aż z równego, nic więc dziwnego, że w rodzinie ciągle opowiadano tamtych wspaniałych latach młodości, o tej niezwykłej i pięknej krainie, którą musieli z bólem w sercu opuścić. Rodzinka ciągle się powiększała, przychodziły na świat kolejne dzieciaki, a dorastając chłonęły te opowieści rodziców i marzyły, że może kiedyś uda się im zobaczyć owe niezwykłe miejsca, które znały jedynie z opowiadań ojca i matki. A czas płynął powoli... Do Związku Radzieckiego nie tak łatwo było wyjechać i chociaż ojciec ciągle powtarzał, że ich kiedyś zawiezie na swoją ojcowiznę i pokaże te strony, wciąż było to nie do spełnienia. Zawsze coś stawało na przeszkodzie. W międzyczasie chłopaki wyrosły i każdy założył swoją własną rodzinę. U ojca i matki zbierali się przeważnie na święta lub z jakiejś rodzinnej okazji. Czasem ojciec zaczynał wspominać i znów snuć jakieś plany, że tam pojadą, że pragnie chociażby przed śmiercią jeszcze raz zobaczyć te pola i lasy. Boguś był bodajże najbardziej wrażliwy na te opowiadania ojca bo uparł się, że pojadą, że zawiezie tatusia własnym samochodem, a tu nagle wybuchł w Polsce ten stan wojenny, no i znowu przez kilka lat podróż na Kresy była nieaktualna. Przyszły nareszcie nowe czasy. I Ukraina z dnia na dzień stała się niezależnym państwem, więc Boguś z ojcem znów zaczęli marzyć o podróży Marzenia, dobra to rzecz, lecz jakże trudna do zrealizowania Znów i znów coś tam stawało na przeszkodzie, to jakieś pilne sprawy, to to, to tamto, to tak jak w życiu bywa Boguś nawet ustalił trasę podróży, obłożył się mapami i nakupił różnych książek o Ukrainie i Wołyniu, ale los był szybki i nieubłagany. Tatuś niespodziewanie zmarł. Boguś opowiadał, że bardzo przeżył tę utratę i do dzisiaj gryzą go wyrzuty sumienia że nie miał nawet ziemi z Wołynia, żeby posypać nią grób swego ukochanego taty. Teraz uparł się, że rzuci wszystko, pracę, dom, interes. Musi pojechać na ziemię przodków. Musi to zrobić dla taty, bo jemu się należy. Więc zaczął działać. Umówili się z braćmi co do terminu, no i w końcu wyruszyli dwoma samochodami. Tak doszło do naszego spotkania na cmentarzu tego pamiętnego letniego popołudnia, no i była to moja pierwsza podróż z Bogusiem, bardzo krótka, lecz za to i w czasie, i w przestrzeni. Pojechaliśmy do mego domu. Zaprosiłem wszystkich do stołu i zaczęliśmy już gwarzyć w bardziej przyjemnych warunkach. Wygarnąłem także wszystkie swoje papiery, mapy, jakieś notatki i zdjęcia, starając się przybliżyć nowo poznanym rodakom bliskie ich sercu tereny. Opowiadaniom nie było końca. No i tak zrodziło się owe uczucie prawdziwej przyjaźni, bo raptem odczuliśmy, że mamy wiele wspólnego i, co może najważniejsze, mamy o czym rozmawiać, rozumiemy się w pół słowa. Chłopcy postanowili, że trzeba wpierw odnowić nagrobek dziadka. Obmyśliliśmy, co i jak trzeba zrobić. Otrzymałem także zdjęcie tego nagrobka. Boguś zapowiedział, że na wszystkich świętych przyjadą na grób z wieńcami i zniczami. Chłopcy pojechali, niezwykle uradowani. Boguś Cieszył się jak małe dziecko, bo miał w końcu woreczek z ziemią. To była ta ziemia, po której chodzili jego tato i dziadek, a więc była dla niego po prostu świętą ziemią. Bo cóż tu jeszcze zostało oprócz tej ziemi i grobu dziadka? Nic, a nic nie było ani domu, ani lasu. Została tylko stara jabłonka posadzona przez jego dziadka, na której wciąż jeszcze dojrzewały jabłka. Były duże, piękne i słodkie. A może to tylko jemu tak się zdawało? Nazbierał ich jednak z pół bagażnika. — Przy rozstaniu wymieniliśmy adresy, telefony. Boguś obiecał, że wkrótce zadzwoni, a także wyśle zdjęcia, których napstrykał chyba z kilkadziesiąt. Te zdjęcia teraz były dla niego skarbem, którym pragnął obdzielić nas wszystkich. Jego bracia też byli zauroczeni wszystkim tym, co zobaczyli. Postanowili więc Jechać. Następnym razem z mamą, żeby i jej pokazać te tereny, no i zawieść do wsi, skąd pochodziła. Wszak to także Wołyń, chociaż jakieś sto pięćdziesiąt kilometrów dalej. Gdy podaliśmy sobie ręce na pożegnanie, Bogus jeszcze raz wyskoczył z samochodu i uściskał mnie i rzekł w zamyśleniu — Dziwne to wszystko, Tola. Czy wierzysz w przeznaczenie? Czy to nie jest naprawdę zadziwiające, że oto... Tak trzeba było, akurat w tym dzisiejszym dniu, żeby nasze drogi tu właśnie się zbiegły. Milcząco przyznałem mu rację i poklepałem go po ramieniu. Też byłem zaskoczony tym spotkaniem i zapewne tak jak oni musiałem to na spokojnie rozważyć w moim sercu.